Gdy przeszli Amphipolis i Apolonium, przybyli do Kasałowskiej, gdzie była Synagoga Żydowska. Pan zaś, według zwyczaju swego, poszedł do nich i przez trzy sabakie rozprawiał z nimi na podstawie pisma, wywodząc i wykazując, że Chrystus musiał cierpieć i zmartwychwstać. Tym Chrystusem mówił, jest Jezus, którego ja Wam głoszę. Dali się niektórzy z nich przekonać i przyłączyli się do Pawła i Sylasa. Również wielka liczba spośród pobożnych Greków i niemało znamienitych miast. Ale Żydzi, powodowani zazdrością, dobrawszy sobie z pospórzpa różnych niegodziwych ludzi, wywołali zbiegowisko i wzburzyli miasto, a nadszedłszy do Miazona nad usiłowali stawić ich przed ludem. Gdy zaś ich nie znaleźli, Zawlekli Jazona i niektórych braci przed przełożeniem miasta, krzycząc, ci, co uczynili za w całym świecie, przybyli tutaj, a Jazon ich przyjął. Wszyscy oni postępują wbrew postanowieniom Cesarza, głosząc, że jest inny trój Jezus. A lud i przełożenie miasta, które usłyszeli, zaniepokoili się. Lecz otrzymawszy od Jazona i pozostałych odpowiednie zabezpieczenie,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 Zwiastował im bowiem dobrą nowinę o Jezusie i zmartwychwstał. Zabrali go i zaprowadzili na aeropak, mówiąc, czy możemy dowiedzieć się, co to za nowa nauka, którą głosisz? chodzisz bowiem jakieś niezwykłe rzeczy w nasze uszy. Chcemy przepowiedzieć, o co właściwie chodzi. A wszyscy Atyńczycy i zamieszkali tam cudzoziemcy na nic innego nie mieli tyle czasu, co na opowiadanie lub słuchanie ostatnich nowin.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 Lecz niektórzy mężowie przyłączali się do niego i uwierzyli, a wśród nich również wiemy za Eropagita i Niewiasta imieniem Damais oraz inni z nimi. Widzimy więc, że te podróże i zwiastowanie Ewangelii w różnych w miastach Azji Mniejszej czy tutaj nawet już zaczepili o Europę po drodze, nie było łatwe. W różnych miejscach spotykali się apostołowie z, z jednej strony z pozytywną reakcją zazwyczaj czytamy, że jacyś ludzie uwierzyli, więc z tego się radowali, my radujemy. Ale widzimy, że oprócz tych, którzy uwierzyli, byli tacy, którzy się sprzeciwiali, którzy wzniecali zamęt, zamieszki, przepędzali czy oni sami uciekali, tak jak tutaj na początku w Tesalonikach. Widzimy, że w nocy bracia wysłali Pawła z lasa do kolejnego miasta, do Berei. W dziesiątym wierszu o tym czytamy. Patrząc tutaj na te, na te słowa w następnym wierszu, że ci byli szlachetniejsi, od tych w Tesalonice. Możemy myśleć, że ci w Tesalonice to byli jacyś nieokrzesani. <śmiech> Widzimy, że w Tesalonice powstał dobry zbór, o którym Paweł się odnosi w liście do Filipian. Piszą o bardzo pochlebne zdania. I też mamy dwa listy do Tesaloniczan, w których Paweł ich chwali za wiarę, którą przyjęli w pośród ucisków pośród y, problemów. I tak rzeczywiście było. Ten zbór powstał w krótkim czasie y, w pośród tego całego tutaj zamętu, który się rozegrał. I to naprawdę łaska Boża i, i, i też jest to jeden z takich przykładów, który pokazuje nam, że Królestwo Boże nie zasadza się na ludziach, nie zasadza się na apostołach, jakkolwiek oni byli bardzo istotnymi narzędziami Boga w dziele budowania Kościoła. Ale tak jak Paweł powiedział dzisiaj do Koryntian, że on zasadził, Apollo spodlał, ale wzrost dał Bóg. I mówi, że ani ten, który sieje, ani ten, który podlewa jest czymś. Wręcz mówi, zarówno jeden, jak i drugi są niczym. <grym> Tylko Bóg, który daje wzrost. To nie znaczy, że oni byli niczym w takim sensie, że to, co zrobili, było w ogóle niepotrzebne i bez sensu. Oczywiście nie. Paweł w tych słowach podkreśla fakt, że Bóg posługuje się ludźmi i Bóg używa ludzi, ale nie jest zależny od ludzi. Raczej to ludzie są zależni od Boga. I apostołowie w swojej posłudze też liczyli na Boga i Jego działanie. I tak jak tutaj, byli krótki czas i zostali wkrótce przepędzeni, moglibyśmy myśleć, moglibyśmy pomyśleć, ale klapa, ale klęska. No nie udało im się niestety w tej samolocie. Wcale nie. Tam powstał zbór, który widzimy, był dobrym zborem, rozwijającym się zborem. No, no, Co no prawa, jest napisane, napisano, że tutaj zostali że to niektórzy z nich zostali przekonani, przyłączyli się do Pawła i Klasa również wielki tłum w sposób powożny No, czyli, czyli już wiadomo. Nie? nie było tutaj klapy i też na pewno było dla nich to wyzwanie, by tam wytrwać nie? później wierze, po takim, wiecie, zamęcie wobec ich przywódców duchowych. My często wiążemy Boże błogosławieństwo z takim jakimś no, ziemskim też wyrazem tego błogosławieństwa, że wiecie, wszystko dobrze się układa, że są pieniądze, że ludzie są przychylni, no to wtedy mówimy, ale Pan Bóg błogosławi, nie? I, i, to, i, to, I to wcale nie oznacza, że tak nie jest. Tak może być. W niektórych miejscach rzadko, ale tak się zdarza, że faktycznie to Boże błogosławieństwo wyraża się w tym, że Ludzie się nawracają, władze miasta są przychylne i, i jest otwartość i, i są możliwości. Tak się zdarza, ale widzimy, że bardzo często tak nie było, wręcz przeciwnie. W większości przypadków, w zdecydowanej większości yy, ta służba apostolska kończyła się właśnie podobnie jak w Tesalonice, Jakimś wzburzeniem społecznym. Widzieliśmy no, to Wszystko spowodowane właśnie za z, z Żydami. Tak, tak. albo Żydami, albo nawet widzieliśmy czasami innymi ludźmi, tak jak w przypadku w, te, w tej Filipi, tam byli ci właściciele tej dziewczyny, Ale ten... tutaj akurat Żydzi. Tak, tak, najczęściej to byli Żydzi, no bo wśród nich Paweł zaczynał tą służbę. To jakby oni tutaj najczęściej się burzyli, bo Paweł szedł do ich synagogi, a potem ludzie z synagogi się nawracali i odchodzili z synagogi, albo ch może chcieli nawet być w tej synagodze, bo synagoga była po prostu miejscem zgromadzeń Żydów. To, to ona miała taki charakter społecznościowy, żydowskiej społeczności. I kiedy no, ci Żydzi nawracali się do Jezusa, to oni w tej społeczności swojej żydowskiej składali na nim świadectwo. I tak jak widzimy tutaj właśnie ta zazdrość y, Żydów, y, no bo jakby od nich najwięcej chociaż tam czytamy, że wielu z nami tych też Greków, nie? ale też pobożnych Greków, więc nie niewykluczone, że jakoś związanych z tą synagogą. I tutaj właśnie ta, ta zazdrość no, powodowała tego typu zachowania, tego typu zamęt. Natomiast Bóg w każdej z tych sytuacji kontynuował swoje dzieło. Więc też my, kochani, nie możemy za bardzo Przejmować się tym, kiedy czasami rzeczy nie układają się pomyślnie, gdy my dzielimy się Ewangelią. Że na początku często to, wiecie, nie wygląda tak chwalebnie. W wielu sytuacjach, dzielimy się Ewangelią, ludzie reagują jakąś tam złością, niechęcią, przykrymi słowami. Czasami gdzieś jest jakieś coś pozytywnego, ale gdzieś tam członkowie rodziny przeszkadzają, czy, czy... są różne przeciwności i nam się jest łatwo zniechęcić. Czasami niestety opacznie myślimy o, no gdyby y, Pan Bóg pobłogosławił, to, to wszystko by tak, wiecie, dobrze szło, nie? Że, że nie było by takich rzeczy. Ale to nieprawda. To jest taka nasza mentalność ludzka, w której my oczekujemy, że jak Pan Bóg się czegoś dotknie, to zaraz będzie wielkie aleluja ze wszystkich stron. No, jak mówię, rzadko kiedy. To nie znaczy, że tak czasami nie jest, ale rzadko kiedy. Często są przeciwności i się tym jest nie zniechęcajmy. Nie odczytujmy tego jako brak błogosławieństwa. Nie myślimy, że coś źle zrobiliśmy, bo też tak czasami zaczynamy siebie obwiniać. Nie? Może my coś źle powiedzieliśmy, może trzeba było tak trochę łagodniej, może trzeba było tak bardziej politycznie powiedzieć, żeby to tak nie wzbudzać od razu takich emocji. Może trzeba było tak coś tam po cichu tam powiedzieć im, słuchajcie, to się na razie nie wychylajcie, żeby uwierzyliście tylko tacy bądźcie ukryci, a potem jak, jak już tutaj będzie was więcej, no to wtedy, wiecie. Takie mamy pomysły, no nie jak wy, ale ja to nieraz sobie tak, wiecie, człowiek kombinował, nie? Teraz też już się uczę tego nie robić, ale na początku wiem, że człowiek tak myślał, że no jak tak zrobimy, czy tak tego, to tak delikatnie tam, żeby się nikomu nie narazić, żeby nie... I, i to, to, to, to w ogóle nie biblijne jest. To jest takie cielesne. No to bardziej, że jeżeli, jeżeli tylko wskażemy na grzech, no to wtedy to się już, już możemy oczekiwać na reakcję z ich strony. Dokładnie. Więc jeżeli pójdziemy na jakiś kompromis, to potem pójdziemy na następny kompromis. Bo to będzie niewygodne i tam to jeszcze będzie niewygodne i tam to jeszcze kogoś urazi. I to kogoś obrazi. Więc albo yy, jesteśmy gotowi na życie w kompromisie, czego nie polecam, i przed czym Biblia nas przestrzega. Albo musimy się liczyć z tym, że służba Bogu i wierne głoszenie Jego Ewangelii będzie wywoływać różne reakcje. Najczęściej, jak widzimy, w sercach tych, którzy wierzą, zbawienne, a w sercach tych, którzy nie wierzą, Wrogie. I zresztą, jaki Paweł mówi, jesteśmy jak woń Chrystusa. Dla jednych to jest woń życia ku życiu, dla innych woń śmierci, ku śmierci. I jeżeli chcemy wiernie reprezentować Pana Jezusa i wiernie trzymać się Jego przykazań, wygłosić Ewangelię, nie w taki sposób, żeby się ludziom podobać, nie w taki sposób, żeby teraz. Yy, Sądzić, że to poselstwo takie upiększymy, że ono się spodoba grzesznemu światu, bo wiecie, że takie są wysiłki czynione. Tylko, tak jak Paweł mówi też w liście do Koryntian, że ta Ewangelia nie jest dla człowieka zmysłowego, dla człowieka cielesnego, dla człowieka nieodrodzonego w żaden sposób atrakcyjna, wręcz przeciwnie. Ona jest źródłem zgorszenia dla religijnych Żydów i jest źródłem śmiechu, kpin, drwin ze strony intelektualnego greckiego społeczeństwa. Więc ta Ewangelia, kiedy ona zbawia, to pokazuje, że to jest cud Boga. Bo ona sama w sobie nie jest atrakcyjna. I my się My nie musimy się tłumaczyć, wiecie, z tego, że ludzie się obruszają na tą Ewangelię, którą my mówimy, w taki czy w inny sposób. I nie powinniśmy jej czynić atrakcyjną, bo kiedy ją czynimy atrakcyjną, pozbawiamy ją jej prawdziwej mocy. Bo ta moc się objawia w jej właśnie nieatrakcyjności. Jak Pan Jezus na przykład uzdrowił tę sadzawcę w no to go zrobił wszystko było dobrze, nie? ale kiedy się dotknął jego grzechu, okay. kiedy, kiedy on powiedział, nie grzesz więcej, żeby ci się coś gorszego nie stało, no to co zrobił? Poszedł do Żydów i powiedział, że to, to jest go zdrowi. No nie wiadomo, czy to nazwoś powiedział. No ale, ale, ale najpierw się to, że nie wiem, nie? ale potem właśnie, że odszedł i poszedł do, że poszedł do, do Żydów. Nie? No to, po... A czy oni go też pytali, bo on ten, ten swoje nie? łóżko, ten, ten nosił, więc A to był szabat, tak. nie? więc wiadomo, że od razu, o, a co tu się dzieje? Nie? Szabat łamie. No. Gdzieś tutaj, mówię, zawsze pojawiają się te zagrożenia kompromisów i tego musimy być świadomi. Czasami są to nasze wymyślone, własne jakieś pomysły że jak zrobimy to tak, czy tak, to będzie lepiej, to będzie lepiej przyjęte, czy coś. to nie znaczy, że mamy teraz być jacyś bezmyślni w tym, co robimy, ale ta nasza logika i te nasze jakieś pomysły muszą być korygowane przez przykład Słowa Bożego. Tak jak tutaj widzimy przykład apostołów, którzy kompromisowo głoszą tą Ewangelię tak, jak jest. I tak jak Paweł widzi, gdziekolwiek idzie z tym spotyka się z przeciwnościami i, i, i wrogością, ale on nie zmienia z tego powodu tego poselstwa on go nie dopasowywuje teraz, żeby ludziom się przypodobać i żeby uniknąć tych prześladowań czy żeby większą liczbę zwolenników zdobyć nie on nadal, tak jak został powołany tak jak został posłany tak wiernie głosi, i zresztą widzimy też w jego listach później jak pisze, to Paweł się zastrzega, że nie próbuje się podobać ludziom. Nie zależy mu na ludzkiej aprobacie, ani na ludzkim osądzie się nie opiera. Więc weźmy sobie to do serca i prośmy Boga, żeby też dawał nam taką mądrość i odwagę w głoszeniu Jego Ewangelii, takiej jaka ona jest. Taka jaka ona jest może nam się wydawać samym czasami, że jest nieatrakcyjna i jakaś taka nieskuteczna, ale tak nie jest. Ona jest skuteczna dla tych, którzy wierzą. I nie musimy jej w żaden sposób pięknąć. Czasami ten proces wiemy długo trwa. Czasami siejemy i przez lata nie widzimy owocu, Ale to nie znaczy, że jeśli to jest Boże dzieło, że Bóg swojego dzieła nie wykonuje. Po prostu my nie od razu widzimy owoce wielokrotnie. Czasami od razu, tak tutaj coś widać, a czasami lata. Nie widzimy żadnych owoce. I się nie możemy zniechęcać i nie myśleć, że właśnie coś źle my robimy, czy że ta Ewangelia nie taka, czy mówię kombinować jakieś nowe pomysły. I dzisiaj ludzie mają pełno nowych pomysłów, jak skutecznie głosi tą Ewangelię. Ale jak zacznęcie rozważać te pomysły, to widać, że nie wzięli ich z Biblii po prostu są to najczęściej pomysły bardziej nastawione na podobanie się ludziom tego świata. Uczynienie tej Ewangelii czy podanie jej w takiej atrakcyjnej formie, która podobać się będzie ludziom tego świata. I tutaj musimy się naprawdę dobrze zastanowić, czy nie idziemy na jakiś kompromis. Paweł i Sylas idą do Berei i znowu wiersz 10 mówi kiedy tam przybyli weszli do synałów czyli w ten sam zorze, co hmm. zawsze. I do najhertoszyków z Ewangelią. I ci byli szlachetniejsi, albo lepszego usposobienia. Tutaj to jest różnie tłumaczone. usposobienia Od... Przyjęli Słowo Boże, jak tam macie, z całą gotowością. gotowością. Mm -hmm. Mm -hmm. Czyli jakby byli przygotowani Codziennie na przyjęcie tego słowa. Ale zobaczcie, co robili. Codziennie mm -hmm. badając pisma. Jakie pisma? Z Starego, Testament. Starego Testamentu, mm -hmm. dokładnie. Nie mieli Nowego Testamentu, mieli Stary Testament i badali, I... Czy, czy tak się przecież? rzeczy mają. Nie. To znaczy, że Paweł głosił tą Ewangelię na podstawie Starego testamentu. Starego testamentu. Czy my potrafimy głosić Ewangelię na podstawie Starego Testamentu? Czy bez nowego byśmy nie wiedzieli, co ludziom powiedzieć? No, więc zobaczcie, jak ważne jest, byśmy czytali Stary Testament z modlitwą, aby Bóg nam objawiał Jezusa. Tam wszędzie jest o Jezusie, tylko jeżeli czytamy Stary Testament jako historie starotestamentowe i nie szukamy tam Jezusa, to go nie znajdziemy, nie zobaczymy go tak, bo on tam nie jest tak na wierzchu, on tam jest ukryty, ale tam jest, on wszędzie tam jest. I ważne jest, byśmy tak jak apostołowie widzimy, jak oni cytują psalmy, cytują Mojżesza, cytują proroków i tam wszędzie głoszą Chrystusa na tej podstawie więc i my nie lekceważmy Starego Testamentu, ale czytajmy go w świetle objawienia, które mamy w Nowym Testamencie, gdzie Chrystus jest objawiony, ale tam jest zapowiedziany, tam jest przepowiedziany, tam jest w różnych obrazach, historiach zapowiadany. I, i, I ewidentnie ci w Tesalonice szlachetni z badali pisma, czy to, co pan mówi, czy to, co inni głosił? tak, oczywiście. Ja chciałam tylko tak, taką uwagę, że zobaczmy, jaka jest różnica w postawie pomiędzy Tesaloniczanami mm -hmm. a tym Berej. Mm -hmm. Jakby Tesaloniczani bardziej tak biernie przyjmowali te mm -hmm. słowa. A tutaj jest badanie, mm -hmm. jest jakby gotowość, mm -hmm. oni działają. Mm -hmm. Tak, tak. No i tutaj Myślę, że to jest wielokrotnie powtarzany taki przykład, zachęty dla nas, prawda? żebyśmy też mieli taką postawę. Z jednej strony ta nasza wiara jest dziełem ducha. On nas przekonuje. On daje świadectwo prawdzie w naszych sercach, więc często nawet nie badamy, tylko po prostu wiemy. Mamy to wewnętrzne świadectwo ducha, które nas przekonuje, ale to nas nie zwalnia od tego, żeby badać, żeby sprawdzać. Kiedy Paweł później pisze do kościołów, widzimy do tego ich zachęcam, żeby pilnie czytali Pisma, żeby je rozważali, żeby rozsądzali to, co słyszą, czy to jest rzeczywiście dobre, czy to jest prawdziwe. I trzymali się tego, co są przekonani, że jest dobre. Więc ja wierzę, że dzisiaj z pewnością słyszymy tyle różnych głosów. Mamy dzisiaj przez internet dostęp do niemal każdego zboru, w kraju i za granicą, jeśli tylko znamy języki. I możemy słuchać przeróżnych rzeczy, które często są ze sobą w sprzeczności. Często jeden mówi tak, drugi mówi tak i wielu wierzących no to w co ja mam wierzyć? Ostatnio słuchałem takiego niego tutaj w Polsce akurat, nie? Który tam na końcu miał takie pytanie i odpowiedzi. No i ktoś tam zadaje mu logiczne pytanie. No, dlaczego mamy Ci wierzyć, a nie komuś innego? wszyscy z Biblią, mówi w ręku, prowadzicie te swoje tam programy, ale różne rzeczy mówicie i przeczycie sobie. No i on tak mądrze odpowiedział właśnie, że tak, to prawda, jest faktycznie dzisiaj wiele różnych opinii i zadaniem każdego z Was, słuchaczy, jest sprawdzanie. Jest czytanie swojej Biblii, jeżeli macie jakieś wątpliwości, sięgnięcie jeszcze może po innych żeby skorzystać, zapytać, modlić się, żeby Bóg objawiał. Tak? I ufamy, że Pan Jezus, który jest prawdą i który posłał nam ducha prawdy, jeżeli chcemy poznać prawdę szczerze, Znamy. całym sercem, to ją poznamy. To mówi moje owce znają mój głos i idą za mną. Nie pójdą za owcem. To nie znaczy, że czasami nie damy się na chwilę gdzieś tam odprowadzić. Niestety zdarza nam się zachłysnąć czymś, nie sprawdzić, nie pomodlić się, dobrze brzmi, o fajnie tego, no wszystko tak, niby tam jakieś wersety w biblijnie, więc zdarza nam się troszeczkę zboczyć z kursu. Ale jeśli kochamy Pana Jezusa, chcemy faktycznie prawdy i gorliwie zabiegamy o poznanie prawdy, to ufamy, że Jego Duch będzie nas wprowadził w tej prawdzie i nie pozwoli nam gdzieś odejść od prawdy. Więc ważne jest, byśmy brali przykład z tych Berejczyków i też badali Pisma. Badali Pisma. Słyszymy kazanie, czy tutaj, czy gdziekolwiek indziej i czytali, modlili się i sprawdzali, upewniali się i prosili Boga, by to On nas przekonywał o tym, co jest prawdziwe. Kaznodzieja ma swoją rolę do wykonania, ale jeśli nas kaznodzieja przekona jeden, to drugi kaznodzieja nas przekona, że jest inaczej. Natomiast kiedy Bóg nas przekona, kiedy faktycznie podchodzimy do rozważania słowa, do kazania z modlitwą, z nastawieniem i, i prośbą do Ojca, by do nas mówił, by nas oświecał, by nas pociągał ku sobie, by nam pomógł odróżnić ziarno od plewy, to wtedy, kiedy od Niego przychodzi to przekonanie, to wtedy człowiek nas nie, tak łatwo nie wyprowadzi z tego, bo my wiemy wewnętrznie. I, i, i też ważne jest, byśmy no, badali te Pisma, znali te Pisma, żeby to Słowo w nas obficie mieszkało. Tak, żebyśmy, kiedy słyszymy coś, co tak brzmi podobnie, ale to nie jest tak, jak powinno być, żebyśmy to umieli odróżnić. Bo naprawdę jest wiele takich Którzy naprawdę sprytnie potrafią tym słowem obracać. I to brzmi tak podobnie. Tam jest tyle elementów, z którymi trudno się nie zgodzić. Ale jest coś, co nie pasuje, jest coś. I czasami nawet nie potrafimy sprecyzować, gdzie to jest, ale widzimy, że coś nie gra. Gdzieś ten akcent jest nie taki położony. Gdzieś jesteśmy ostatecznie do czegoś innego wzywani niż do tego, do czego Pan Jezus nazywa. Chociaż jest mnóstwo wersetów i, i, i wiemy, że no są, są tacy fachowcy, można powiedzieć, w takim żonglowaniu Bożym Słowem i, i przekręcaniu prawdy Bożego Słowa. Więc tutaj potrzebujemy naprawdę modlitwy i potrzebujemy tej gorliwości, którą mieli ci szlachetni w Tesalonice, badając Pisma, i sprawdzając, czy tak się rzeczy mają. W Ja mówię Bo tutaj czytam, w salnica. w Mąberei. Dzięki. Zobaczcie, wielu z nich prawdziwie uwierzyło. Wiesz 12. Tak macie? Prawdziwie uwierzyło. Więc można tak uwierzyć, że za chwilę nic już z tej wiary nie zostanie, tak jak na tym skalistym gruncie, czy na y, tam, gdzie są te ciemnie i osty. Ale jeśli ktoś prawdziwie uwierzy, to jest nadzieja, że w tej prawdziwej wierze wytrwa do końca. I tak naprawdę to jest prawdziwa wiara w ostatecznym rozrachunku, która trwa. Nie wiara, która startuje, nie wiara, która gdzieś tam... No, przejawia się przez jakiś czas, ale wiara, która trwa i przezwycięża wszelkie przeciwności, pokusy, jakiekolwiek zasadzki. I tutaj wielu z nich, czyli z tych tam Żydów w synagodze, ale też i dostojne Greczynki, kobiety i mężczyźni. I to całe nie mało, tak? wiem, wielu. Ale zobaczcie, ci w Tesalonice nie tylko ich tam pogonili z Tesaloniki, ale jak się dowiedzieli, że w Bereji Paweł dalej głosi Słowo Boże, to i tam przyszli, podburzając tłum. Czyli znowu w kolejnym mieście robią zadymę. I wtedy bracia natychmiast wysłali Pawła aby szedł ku morzu. Natomiast Sylas i Tymoteusz tam pozostali. To ciekawe, zmarzcie że Pawła wyprawili, natomiast ci dwaj bracia tam przez jakiś czas jeszcze pozostali, żeby umacniać tych wierzących, żeby utwierdzać ich, nauczać ich prawdy Bożej. Więc to jest też myślę, że ciekawy przykład tego, że są sytuacje, w których jedni wierzący, szczery wierzący, uznają, że trzeba ruszać, a inni będą zdania, że trzeba zostać. To nie znaczy, że oni tutaj nie mieli odmienne zdania. Prawdopodobnie tak ustalili wspólnie. Natomiast czasami, wiecie, mamy takie tendencje do oczekiwania, że wszyscy będą myśleć tak samo jak my w różnych kwestiach. To jest czas temu, żeśmy rozmawiali w gronie braci na temat no, takiego aktywnego przeciwstawiania się władzy, czy ewentualnego uczestnictwa w konflikcie zbrojnym, gdyby przyszła wojna do naszego kraju. I bracia mieli różne zdania mieliśmy jednego zdania w tej kwestii i rozmawialiśmy dlaczego tak czy inaczej uważamy, ale nie na siłę nie próbowaliśmy nawet siebie przekonywać, że to czy takie zdanie jest jedynym słusznym, bo są to kwestie, co do których, myślę, mamy prawo inaczej myśleć i inaczej postąpić, bo to nie są rzeczy oczywiste, nie są rzeczy tak proste. I yy, Tutaj akurat nie, mamy taką sytuację, która raczej dotyczy właśnie jakiegoś dalszej posługi i mówię, niekoniecznie wynikała z tego, że mieli odmienne zdanie, bardzo możliwe, że tak w ogóle nie było. Natomiast widzimy tutaj to, że Paweł widział, że jego osoba i jego pozostanie tam nie przyczyni się do dalszego rozwoju tego i on uznał, że on lepiej odejdzie, zostawi tych braci, rozstanie się z nimi. Nie? może to było związane z tym, że jakby głównie głoszył słowo Paweł i on był jakby taki najbardziej rzucający się w oczy po prostu, żeby nie podłożać, żeby to jakby troszeczkę się uciszyło. Tak. Tak, bardzo możliwe oddali. właśnie, że, że przez to, że on był głównym mówcą i Żydzi tutaj najbardziej na niego nastawali, więc stąd też tak zrobili. I yy, widzimy tam, że Paweł yy, w towarzystwie jakiejś braci, doszedł aż do Aten i tam oni wrócili z poleceniem dla Sylasa i Tymoteusza, aby jak najszybciej przyszli do niego. Więc ci bracia odprowadzili go do Aten i wrócili z powrotem do Berei i z tym właśnie poleceniem. I Paweł czekał na Sylasa i Tymoteusza w Atenach i najwyraźniej spacerował po mieście, i zobaczył, że tam jest pełno różnych bożków czy bałwanów. I zobaczcie, rozprawiał w synagodze z Żydami i tymi, którzy czcili Boga, jak również na rynku z tymi, z którymi mu się nadarzyło, tutaj mam w moim przykładzie, czyli z jakimiś napotkanymi ludźmi, codziennie na rynku Paweł z nimi rozmawiał. Wiadomo, z synagodze Żydami to było normalne, tam jakby tego się oczekiwało, szczególnie od podróżujących jakichś rabinów. Paweł za takiego był uważany. Natomiast tutaj ciekawe jest to jego rozmowy na rynku z różnymi ludźmi. Czy on ich zaczepiał, czy tak po prostu gdzieś tam się rozmowa wywiązywała? jak to wygląda. Wiecie, że nie jest zacząć rozmowę nie? z ludźmi. Nie chcemy być jacyś tacy napastliwi, nie chcemy być odczytani jako Świadkowie Jehowy czy jacyś inni sekciarze. I nie jest łatwo zacząć rozmowę z obcymi ludźmi. Nie? o Panu Jezusie. Natomiast no, to jest też coś, co wierzę, że winniśmy się o to modlić i prosić Boga, by nas tego uczył, nie wstydzili się, nie się, ale wykorzystywali te różne okazje, które Bóg nadarza, żeby podzielić się Ewangelią z ludźmi, z którymi mamy w różnych miejscach kontakt. Paweł tutaj widzimy, no jakby wiadomo, on ma tą szczególną służbę, szczególne obdarowanie, powołanie, ale jest dla nas wzorem. W innym miejscu wiecie, że Paweł mówi żeby naśladowali Jego, tak jak On naśladuje Jezusa, prawda? Czyli patrząc na Pana Jezusa, mamy wzór, ale mamy też wzór w tych, którzy Go wiernie naśladowali. Więc mamy też wzór w apostole Pawle. Paweł pisze do Tymoteusza, poszedłeś za moimi dążnościami, za moją pobożnością, za moją nauką i Go chwali za to, tak? I mówi, tak samo teraz Ty, mówi, bądź im dla innych wzorem, naucza innych braci, żeby oni też byli zdolni nauczać innych. Tak to, tak to działa, tak Kościół funkcjonuje. Więc my się tutaj zgromadzamy nie po to tylko, żeby posłuchać, ale żeby wzajemnie się pobudzać, zachęcać, dzielić naszymi doświadczeniami, naszymi świadectwami, naszymi czasami błędami, żeby się wzajemnie pobudzać, zachęcać żeby naśladować też tych pierwotnych uczniów Pana Jezusa. Niektórzy z filozofów epikurejskich i stoickich spierali się za nim. Czyli tutaj nie tylko słuchali, ale też niektórzy się wspierali, przeciwstawiali. Jedni mówili co chce powiedzieć ten bajarz? <głos> to zobaczcie, jak, jak go nazwali. Że on jakieś bajki opowiada Basi. A drudzy zdaje się, że jest zwiastunem jakichś obcych bogów, obcych gust. A Jezus im głosił dobrą nowinę. Ej, Jezus, Paweł głosił im dobrą nowinę o Jezusie i o powstaniu zmartwych. I widzimy, że to szczególnie to powstanie zmartwych było kontrowersyjne. Bo jak go zaprowadzili na Areopak, mówiąc, czy możemy wiedzieć, co to za nowa nauka, no to Paweł głosił im tak długo, jak doszedł do kwestii zmartwychwstania. Prawda? Tak. I kiedy Zaczął mówić o zmartwychwstaniu. No to widzimy, skończyło się ich chęć słuchania. Uznali, że to już jest coś nie do wiary, to jest po prostu niemożliwe. Więc to znowu pokazuje nam, że Paweł nie próbował jakoś dopasować Ewangelii, był świadomy tego, że mowa o zmartwychwstaniu dla Greków jest absolutnie głupstwem. To, to, to w ogóle nie do przyjęcia, ale on nie zmieniał z tego powodu tego poselstwa. Nie, nie omijał tych kwestii zmartwychwstania, tylko głosił całą Ewangelię, wierząc, że ona ma moc zbawić ludzi. Nawet jeśli im się wydaje głupstwem, nawet jeśli wywołuje takie reakcje. Więc tutaj no, w tym jego kazaniu to powiedzenie o zmartwychwstaniu absolutnie nie było błędem, jak niektórzy twierdzą, tylko było częścią Ewangelii i konieczną częścią Ewangelii, gdyż jak widzimy wszędzie w dziejach apostolskich, to zwiastowanie Jezusa jest połączone z Jego krzyżem i z Jego zmartwychwstaniem. Kiedy Paweł mówi do Koryntian, że niczego więcej między wami nie głosiłem, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego, to nie oznacza, że On tylko mówił o samym ukrzyżowaniu. Natomiast krzyż był w centrum tego, co mówił i wiedział, że mowa o krzyżu właśnie jest głupstwem i zgorszeniem. Więc dlatego Paweł tak to ujmuje i podkreślał tę kwestię krzyża. To nie znaczy, że On nie mówił o zmartwychwstaniu, kiedy mówił o krzyżu. Oczywiście, że mówił o zmartwychwstaniu, bo jest nieodłączną częścią dzieła krzyża. I tutaj akurat w wielu miejscach dziejach apostolskich, dziejach apostolskich czytamy właśnie, że zwiastowali o Jezusie i zmartwychwstanie. To zmartwychwstanie wielokrotnie jest powtarzane. Czytamy, że Ateńczycy i przebywający tam cudzoziemcy na nic innego nie mieli tyle czasu, co na mówienie albo słuchanie czegoś z najświeższych nowin. To chyba nic nowego, prawda, do dzisiaj. Wielu ludzi na to zawsze ma czas. Ciekawi, co tam nowego w świecie się dzieje. I oni też tacy byli. A tu patrzy, patrzy, że się wykazał wielkim sprytem, więcej nawet bym mm mówił -hmm. że to, to co czlicie, nie znając, ja Wam zjestuję, albo tak. że pod każdym względem, jesteśmy ludzie nadzwyczajne, nadzwyczajne nadzwyczaj pobożnymi. Mm -hmm. tak, Jakby... tak, zaczął od pochlebstw. <śmiech> tak, ja to od pola pałam, bo bardzo człowiek no bardzo mm -hmm. jeden, no to, to jest... Tak, uprzejmy, nie zaczynał od y, twardej mowy, chociaż dochodził do twardej mowy. To samo widzieliśmy wcześniej Piotra. Piotr też y, zaczynał od takich rzeczy neutralnych, łagodnych, ale potem przechodził i to wy go zabiliście, to wy go wydaliście i wskazywał na nich, na nich oskarżający palec. I tutaj mamy podobnie. Paweł zaczyna bardzo właśnie łagodnie, tak uprzejmie. A czy to słowo nie znaczy też przesądni? Tak? Religijni no. tutaj? No. Tak jak tutaj jest białą przesądni Tak, Okej, okay. ja to sprawdźmy. Ja to jest 22. że się, że wszystkim. To nie jest taki... To nie jest no, tak można to tłumaczyć do... tak, na różne sposoby, hmm. albo jako właśnie bardziej niż inny. Ja bym... tak. ja bym... nadal religijny niż inni. Może Rydrycie... tu religijny, nadal bogowojny, albo hmm. również... Pobożny, ale też może oznaczać to... przesądni. tak. Okay. Czyli jest dwuznaczne. To jest Więc tutaj... Nie jest to jednoznaczne. Taki star z mhm, Tak, to jest King James tutaj. Hmm. Hmm. Jakby tutaj kontekst nam wyjaśnia, co Paweł ma na myśli, ale rzeczywiście to słowo może być i pozytywne, i negatywne. Hmm. Więc może i tak nie był zbyt uprzejmy mówiąc, że są przesądni czcząc Boga, którego nie znają, bo to faktycznie wskazuje na pewną ich zapobiegawczość, tak? Mieli tych różnych bałwanów pewno, które rzekomo mówiły o Bogach, które znają, ale dla pewności wszelkiej jeszcze postawili ołtarz komuś, kogo nie znali. No tu pisze, że w czasach Nerona tam około 30 tysięcy posągów publicznych było, to... No... To coś mówi, nie? Więc namnożyli tych różnych bożków. I tutaj w Atenach też byli właśnie i religijni, i To no, była to forma religijności, ale też i właśnie takiej pogańskiej religijności, czyli przesądy, tak? Mówi, przyglądając się waszym świętościom, tak? Czyli temu, co wy uważacie za święte, znalazłem ołtarz. Czyli zobaczcie, Paweł przyglądał się tym Bożkom. To ciekawe, nie? że on tam nie tylko tam, a tam nie ma co tam z tymi bałwanami, tylko on w temprachnie spacerował, przyglądał I się. I zwiedzać, To ciekawe. Co? Ja myślę, że tutaj zawsze, tak, mamy jakiś. Szukamy jakiegoś punktu zaczepnego. Dokładnie. Czasami Gdzie dobrze jest <Szala> wiedzieć, z kim rozmawiamy, dobrze jest wiedzieć, w co oni wierzą. Dobrze jest mm. posłuchać, nawet nie zapytać nieraz, a powiedz mi, w co ty wierzysz. Dlaczego? Tak, dlaczego? Tak, dlaczego? Nie tak. spieszyć się wiecie od razu, że my im powiemy pach, mm. pach, pach, mm. tylko mógł w ogóle przydać, bo... poznać, z kim my mamy do czynienia. Bo może wiecie, to, co my mówimy, w nie trafia w jego tak. sposób myślenia. Więc tutaj. Ale coś takiego nie świadomie o kulturze kulturze greckiej. Ta wasz, e, szkodnie imperium to w ogóle greckie pomiję podróż wiedzy z tego co ja pamiętam nie no i Paweł był człowiekiem wielce wykształconym więc on miał świadomość się. natomiast wiesz inaczej jest coś wiedzie, inaczej pojechać i zobaczyć na własne oczy nie kiedy wiecie tam słyszymy o jakimś pogaństwie no to wiem ale jak pójdziesz i zobaczysz tych ludzi szalejących nie w tym jakimś amoku religijnym no to tak jak tutaj Paweł był wzburzony nie był, był do hmm. poruszony tym to zupełnie inne wrażenie, kiedy, kiedy wiecie, jesteśmy... Słyszymy, że gdzieś tam kobiety się w Indiach pali, nie? Z mężami, mm -hmm. którzy z nami, A jakbyśmy zobaczyli taką kobietę, wiecie, paloną, krzyczącą, no to jest zupełnie inne wrażenie na nas. Wywiera, kiedy zderzamy się z czymś takim, twarzą w twarz. Jak słyszymy, że to gdzieś tam nas przejmuje, ale nie tak, jak, jak jesteśmy świadkami tego. Podobnie, mm -hmm. myślę, tutaj, nie? Widząc te, te liczne bałwany, no to gdzieś w jego sercu jakieś, jakieś zburzenie zaczęło wzrastać, że ci ludzie no, są tak, tak zwiedzeni, tak oszukani. Że diabeł tyle narobił tych różnych religijnych form zwiedzenia. I wystarczy, że widzę jakieś kapliczki. To... No, już nastąpi. No, no, no. A teraz jak tyle tego tam było, to hmm. się wcale nie dziwię. Hmm. Ta niektórych, czy wschodnia, to cały czas to wygląda było z boszkie za tak nie? Taki hmm. trochę świętych powi. Tak. Kiedyś też były takie miejsce. To byłem w szoku na no, malnikach. Cała ulica pasa kapliczek, nie? Hmm. A każda kapliczka, to się wydaje, jakieś pustwo jakieś, bo jest osobne modlitwy, osobne te. Hmm. Oczywiście, no ja, tak dla mnie było tak w ogóle nie jestem w ogóle takie rzeczy. Hmm. Hmm. Zobaczcie, Paweł tutaj mówi, znalazłem ołtarz, na którym było napisane nieznaniony Bogu. I teraz nawiązując do tego, mówi, tego więc, którego nie znając czcicie, ja wam głoszę. Pytanie, czy to rzeczywiście był ten? Wykorzystał tak, żeby korzystał. Tak, po prostu szukał. Znaczy to jest ta kwestia nieznanemu jakby, oni go nie znali, więc w tym sensie to ten. ten. chętliwie po prostu ich wziął. No, no nieraz też Bo to wiecie, tak brzmi jakby oni faktycznie nie, nie tego nie właściwego Boga czcili, nie? nie znając Go. Tutaj raczej Paweł nie to ma na myśli, tylko właśnie tak... Mądrze. Chciałbym mądrze przyciągnąć do swojego serca po prostu, Ta, na swoją popość. stronę. Tak, Ta. dokładnie. Więc tutaj też musimy się modlić o taką mądrość. Chciałbym ja po połączyć, nie? połączyć stare, trady... stare tradycje, włączyć jakoś... No, ludzie w różne rzeczy wierzą i czasami w tym, w co oni wierzą, możemy znaleźć jakiś punkt zaczepienia. Tak. Tak? Mhm. I tutaj trzeba takiej łaski Boga, mądrości, żebyśmy rozmawiając z ludźmi uważnie ich słuchali i modlili się Panie daj mi słowa, daj mi mądrość, żebym w odpowiednim momencie odnosząc się do odpowiednich rzeczy umiał podzielić się Ewangelią więc teraz Paweł zobaczcie, głosi mi tego prawdziwego Boga jak go opisuje mówi Bóg który uczynił świat i wszystko, co jest na Czyli to jest pierwsza rzecz, którą Paweł już zwiastuje. Bóg jest stwórcą wszystkich rzeczy. Prawdziwy Bóg jest tym, który wszystko uczyni. I on jest Panem nieba i ziemi. I nie mieszka w świątyniach uczynionych ręką. Na ludzi tamtych czasów, to była, coś, to była zupełnie jakaś nowość. Wszyscy bogowie musieli mieć jakąś formę widzialną i oczywiście na no, świątynie były niezbędne do, do, do tego, żeby te bóstwa czcić i tam one zamieszkiwały rzekomo. Chociaż Żydzi też mieli świątynię, w której czcili tego właśnie Boga, oni też wiedzieli, że On nie mieszka w tej świątyni. To też powtarzali. Widzieliśmy to niejednokrotnie w Starym Testamencie, tą świadomość Bożych proroków, czy Bożych pobożnych ludzi, którzy też nie sądzili, że Bóg mieszka na stałe w tej świątyni, ale że niebiosa niebios nie są w stanie Go ogarnąć. Więc to widzimy w psalmach, to widzimy w różnych wypowiedziach pobożnych królów, i również u proroty. Więc Paweł tutaj powtarza pewną biblijną, już wielokrotnie wyjaśnioną sprawę, ale dla tych ludzi, którzy słuchają, to jest coś zupełnie, zupełnie nowego. Zupełnie nowa koncepcja Boga. Boga, który jest stworcą wszystkich rzeczy, który jest Panem nieba i ziemi, czyli całego świata istniejącego i On nie mieszka w świątyniach zbudowanych ludzką ręką. Więcej nie potrzebuje w ogóle ludzkich rąk, aby był obsługiwany. Tak jakby czegoś potrzebował. A więc to jest kolejna niezwykła rzecz. I to jest fakt, który też my musimy dobrze rozumieć. Że Bóg nie potrzebuje nikogo i niczego do swojego istnienia i do swojego funkcjonowania. Bóg nie stworzył nas i nie stworzył tego świata, dlaczego że mu było tkno samemu. Że mu było czegoś brakowało. Bogu nigdy, nikt, nigdy niczego nie brakowało. To musimy być tego świadomi. Niektórzy tak próbują Pana Boga malować, że Pan Bogu było tak samotnie i stworzył sobie świat. I najpierw aniołów, a potem ludzi i tak bardzo mu zależy na wszystkich nas i tak bardzo nas kocha, że jakbyśmy byli pojedynczymi ludźmi na tej ziemi, to by przyszedł i oddał do nas życie. Czyli tak chcemy sprowadzić człowieka do jakiejś szczególnej wartości, której Bóg potrzebuje, natomiast to nie jest kwestia Bożej potrzeby, że nas stworzy. Bóg nie ma żadnej potrzeby, której by, nie, której by sam sobie nie mógł zaspokoić. Nie jest jest absolutnie wystarczalny sam sobie, jest źródłem wszelkiego życia i jest od nikogo i od niczego niezależny. Wszystko, co stworzył, jest zależne od niego. Natomiast on sam nie jest zależny od nikogo. Paweł tutaj to otwarcie mówi. Nie potrzebuje ludzkich rąk, aby był obsługiwany jakby czegoś potrzebowym. Ponieważ on sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. A więc on jest źródłem wszystkiego, co Jego stworzenie potrzebuje i ma i od Niego dostaje. Natomiast On sam nie jest w żaden sposób uzależniony od swojego stworzenia, ani nie potrzebuje nas, ani nikogo innego. To dlaczego Pan Bóg stworzył świat? No właśnie, stworzył go dla własnej przyjemności. Dlatego, że tak chciał. Hmm. Czytamy, że wszystko uczynił dla własnej chwały. List do Efezjan, pierwszy rozdział. Mówi nam, dlaczego Bóg stworzył wszystko i dlaczego odkupił wszystko. Dlatego, że tak Mu się podoba. Ku własnej chwale. Ku własnemu upodobaniu. Tylko z tego powodu. Z żadnego innego. Owszem, On jest miłością, więc stworzył człowieka do relacji z sobą i kocha człowieka i boleje nad upadłością człowieka i losem człowieka, który ginie bez niego. Więc ta miłość stoi za jego działaniem. Ale to nie jest tak, że on miał jakąś niezaspokojoną potrzebę. To musimy rozumieć. I dzisiaj też nie ma żadnej niezaspokojonej potrzeby. Jego miłość powoduje jakiś ból ewidentnie w jego sercu. Dał swojego syna w miłości i to musiało być no, jego ogromnym bólem. Więc widzimy, że ta jego miłość jest ofiarną miłością, dającą miłością. Natomiast nie możemy przekręcić tej miłości, czyniąc z nas obiekt, Jakiś szczególny i wartościowy, który miał taką cenę, że Bóg dał za nas swojego Syna. To jest przekręcenie Bożej miłości. To raczej pokazuje na ogrom Jego miłości wobec nas, którzy byliśmy niegodni Jego miłości. My nie byliśmy godni Jego miłości. Pismo nam wyraźnie mówi, że nie byliśmy godni Jego miłości. Że On nas umiłował, kiedy jeszcze byliśmy w naszych grzechach, w naszym buncie, w naszej martwocie. W żaden sposób nie byliśmy niczym atrakcyjnym dla Niego. I to musimy pamiętać o tym. Że On nas nie ukochał dlatego, że my byliśmy szczególni. Ukochał nas ze względu na swoją miłość, która jest tak wielka. Że kocha człowieka w jego upadłości, w jego grzechu, w jego brzydocie. Jest tak napisane, że narody to są jak kropla wody w wiadrze, prawda? Tak. No to takie nasze znaczenie jest. Natomiast czasami ewangeliści, próbując tak poruszyć ludzkie serca i próbując właśnie zrobić na człowieku wrażenie, no mówią rzeczy, których Biblia nie mówi. I w wielu ewangelizacjach się mówi o wartości człowieka, o o tym, jak Bóg kocha nas. Musieliśmy być niesamowicie warci, skoro Bóg taką wielką cenę zapłacił. Przecież Bóg by nie zapłacił takiej ceny za coś, co jest nic nie warte. No, to jest taka logika. Ale to w ogóle nie, nie, nie tędy Biblia to przedstawia. Nie taką drogą. Biblia nie mówi, że byliśmy tyle tak warci, że Bóg zapłacił. To by oznaczyło, że byliśmy warci krwi Bożego Syna. Pytanie jest, czy rzeczywiście byliśmy tego warci w naszym grzechu, w naszym upadku, w naszej śmierci. Czy to, się, czy to Bóg zrobił dobry interes, płacąc krew Jezusa, bo chciał coś nabyć tak cennego? Ja tego tak nigdzie nie widzę. Ale Pan Bóg stworzył człowieka, tchnął swego ducha Tak. i, i miał relacje i, i, i kochał człowieka, bo tak. była cząstka. Ja tak rozumiem, mhm. ale i ludzie mieli relacje bliskość z Panem Bogiem, mm -hmm. a kiedy się zbuntowali, no to przestali mieć, bo Bóg jest święty, ale, ale Pan Bóg właśnie dlatego zaplanował, że dla swego Syna, żeby uratować, bo mm -hmm. no, mi się wydaje, że człowiek jest ważny, ale... ale Dlatego, że w człowieku, w każdym człowieku jest tchnienie Boże. Mhm. I to, nie wiem, tego do końca nie można zrozumieć, ale, no nie wiem, też. Tak, tak, tutaj mówisz o tym właśnie, że Bóg uczynił człowieka mhm. cennym, A, dając podagił, mu swego ducha, daj, tylko znowu, w czym w leży w ta, ta cenność w człowieku, w tym, co Bóg mówi. Da, momentu dopóki I ten człowiek nie człowiek jest pod tym, ale, tak no, więc tutaj Bóg, więc mi się wydaje, tak że to też tak nie można wpływać znaczy, no nie, nie nie tutaj dobrze nie to, nie, nie dobrze dobrze no. dobrze Bogusia to jest, to jest ważny element w tym naszym rozważaniu wartości człowieka natomiast kiedy Bóg mówi do swojego na przykład wybranego ludu mówi dlaczego was wybrałem spośród innych narodów Hmm. Dlatego, że byliście mądrzejsi, hmm. lepsi, hmm. więksi. Dlaczego was wybrałem? Dlaczego Bóg powiedział, was wybrać? Powiedział teraz. Pamiętacie, co powiedział? Jesteście twardego karku. Hmm. Dlatego, że jesteście najmniejsi, najmniej, najmniej wartościowi. Hmm. Więc teraz, jak Bóg może pokochać i wybrać coś, co jest najmniej wartościowe? Co Paweł mówiliście do Koryntian? Ilu, ilu z Was, popatrzcie na siebie, bracia, ilu z Was jest mądrych, wysokiego rodu? Co sobie Bóg wybrał? Słabe, słabe, to grubie, to co jest niczym. To co jest niczym. Kto wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mieni się czymś, to co myśli o sobie rzeczy. Więc tutaj o to mi chodzi, żebyśmy, zgadzając się z tym, co mówisz, że Bóg uczynił człowieka na swój obraz i podobieństwo i dając nam swojego ducha, jakkolwiek nie wiemy, na ile to ten obraz i podobieństwo Boga zostało zachowane w człowieku przy upadku. Tego dokładnie Biblia nam nie wyjaśnia, ale pokazuje nam, że Bóg nadal kocha człowieka. Więc musimy rozumieć, że motywacją Jego działania jest Jego miłość, nie nasza wartość. To jest ta, ta wielka różnica że kiedy my nadmiernie podkreślamy naszą wartość i mówimy, że Bóg nas kocha dlatego, że my jesteśmy cenni, nie, nie. To ja, to ja o tym tak, mówię, tak. że to często tak. ewangeliści tak to przedstawiają. Przedstawiają to tą wartość człowieka, podkreślają nie. wartość człowieka i mówią, że Bóg tak nas, tak nas sobie cenił, że zapłacił za nas najwyższą cenę. Czyli my byliśmy warci tej ceny. Nie, nie chodzi to o naszą wartość. Więc tak, to to o tym tak, ja mówię. Tak, że, tak, że, kiedy tak, nadmiernie tak. pokazujemy, że jakby celem Bożego działania i motywem Jego działania jest nasza wartość. Nie. nie. No to I to, ja to ja jest mówię, że, człowieka. Kiedy człowiek upadł, to jest właśnie całkowicie się wszystko zmieniło. Więc tutaj musimy rozumieć, że to nie ze względu na naszą wartość, ale ze względu na Jego wielkie miłosierdzie. I to Pismo podkreśla. Mówi, nie ze względu na nas. Tak samo jak mówię, Bóg wybrał Izraela. Mówi, nie wybrałem Was dlatego, że byliście lepsi. Pamiętajcie o tym. Dlatego, że byliście najsłabsi i najmniejsi. Żeby pokazać właśnie Jego wielkość na tle, Ludzkiej słabości. To samo z nami. Nie, nie wybrał nas dlatego, że byliśmy szczególni w tym świecie, jakoś się wyróżnialiśmy, czy, czy no, byliśmy obiektem jego po prostu miłości, tak jak my ludzką miłość pojmujemy. Tylko to jego miłość jest motywem, że on nas w stanie, jak, jak pamiętacie, w Ezechiela opisuje Izrael, mówi: Byłaś jak niemowlę porzucone w na polu, we krwi i umierałaś. Mhm. Więc jakby Bóg używa tych różnych metafor. Nie po to, żeby ich jak teraz jakoś tam... Bo to wiecie, bo psychologicznie nie? można to tłumaczyć, tak? że to jakieś takie jest samo poniżanie się, że to jest jakaś taka forma no, niedowartościowywania się, że, że teraz robimy z siebie jakichś no, ludzi, którzy są nic nie wadzi. Nie, nie o to chodzi też. Bo, bo tak jak mówisz, ten, ten aspekt jest bardzo ważny, który powiedziałeś, Bogusia, że właśnie dał nam swego ducha. I jakby ta jego cząstka w nas jest, tak, tak. jest tą naszą tak. wartością, tak naprawdę. Tak, tak. Bo to po tyle jest Jakuba, 4-5 z kim tak. jesteśmy. Jesteśmy jego dziełem no, no, To jest cząstka Boga. Albo czy sądzicie, że na próżno pismo mówi, to zazdrości, pragnie on ducha, któremu dał w nas mieszkanie. Mm -hmm. tak, dokładnie. Do, Czyli On dał swego Ducha w nas. I tu jest, stąd jesteśmy, stajemy się, On nam nadaje tę wartość. Tak, tak? Tak? I też nadaje nam tę wartość właśnie przez to, co dla nas zrobi. Przez przelanie krwi Pana Jezusa stajemy się cenni w Jego oczach, tak. bo Chrystus... Nie jest przewrócona tylko w ten sposób. Tak, I kiedy patrzymy na ludzi tego świata, oni też są cenni, w tym sensie właśnie, bo Chrystus zrobił wszystko, żeby ich ratować, żeby dać im życie. Tak. Więc my nie możemy żadnego człowieka jakoś traktować jako nic niewartego. To nie w tym sensie to mówimy. Chodzi o to, żebyśmy nie przypisywali człowiekowi nadmiernych wartości i żebyśmy nie czynili z Boga kogoś, kto jest w jakikolwiek sposób stroną zyskującą w relacji z człowiekiem. Bóg nic nie zyskuje. Owszem, można powiedzieć, że jest Mu miła nasza chwała. Jest Mu miłe nasze dziękczynienie. Jest Mu miła jego, nasza miłość do Niego. To z pewnością raduje Jego serce i Bóg o tym mówi. Czytamy, że całe niebo się raduje jak jeden grzesznik się na nasza. Więc właśnie w pewnym sensie, kiedy wierzymy, kiedy jesteśmy Mu posłuszni, kiedy Go czcimy, to przynosimy Mu radość, więc tego nie ujmujemy. Ale to nie jest na tej zasadzie, że Bóg bez tego byłby smutny. Że Bóg nie byłby zadowolony sam w sobie, że Bóg byłby niespełniony. Tutaj musimy to rozumieć, żeby tego nie pociągać do takich obrazów, bo czasami ludzie właśnie zaczynają Boga malować jako kogoś zależnego od ludzi, że Bóg nie może czegoś zrobić. Nieraz ludzie mówią: Jak ty nie dasz pieniędzy, to Bóg nie będzie w stanie tego czy tamtego zrobić. No to jest, tak nie działa. Bóg, jeżeli zechce, to zrobi to. Owszem, jeśli ty dasz, to Bóg się Tobą posłuży i będziesz błogosławiony. Ale Bóg nie jest zależny od tego, czy my damy, czy nie damy. On nas wzywa do tego, żebyśmy dawali. Na przykład, biorąc ten przykład, to, to, ale nie możemy teraz z tego robić jakiejś formy manipulacji, że Bóg nie zrobi tego, że Bóg nie zbawi duszy, że to czy tam tak my nie damy. No to jest manipulacja. To jest to właśnie Deformacja obrazu Boga i tak. możliwości Boga i sprowadzania nas do roli tych, bez których Pan Bóg po prostu nie hmm. będzie w stanie zrobić tego czy tamtego. No nie, Bóg jak zechce, to się posłuży osłem. Posłuży służy się niemiłym. Nie, nie, nie. co ale nie. No, no, więc w jest... tym sensie nas nie potrzebuje. Co nie oznacza, że nas nie potrzebuje, bo w innym miejscu mówi, że chce, żebyśmy byli Jego współpracownikami. Tak? Zaprasza nas do służby tak. i używa nas. Więc jakby tutaj musimy to dobrze rozumieć, te różne tą równowagę tak, zachować między tym, kim Bóg jest, kim my jesteśmy i w jaki sposób On nami się posługuje i nas używa. Nie na zasadzie, że bez nas to On sobie nie da rady, czy że bez nas On nie jest w stanie. Absolutnie nie. Jest w stanie wszystko bez nas. Natomiast Jemu się upodobało, by nas używać. I używa nas dlatego, że chce. Gdyby chciał, to zrobiłby to bez nas. Ale On chce robić to przez nas. Daje nam możliwość, daje nam udział w tym. I my to powinniśmy sobie przypisywać jako przywilej i radość i, i wdzięczność być za to, mm. że nas używa, a nie czuć się wiecie, na czuć no to jak ładnie to my radimy, radimy. Nie? I, że tutaj my, ła, bez nas to tam nie tego. Więc tutaj chodzi o to, żeby tu zachować. I myślę, że to Paweł, mówiąc mm. im, że Bóg nie potrzebuje ludzki tron, mm. tak ja że ja tak jakby sobie. czegoś mm. potrzebował, sam daje życie i ty nie wszystko, tylko pokazuje im, że to nie jest tak jak ci ich bożkowie w tych świątynkach, którym trzeba służyć, które trzeba myć, które trzeba karmić, które, o które trzeba dbać, tylko On nie potrzebuje tego wszystkiego. On, on jest źródłem wszystkiego dobra w naszym życiu. Więc tutaj Paweł na to kładzie akcent, że On nie głosi Boga, który ludzi potrzebuje, ale głosi Boga, którego ludzie potrzebują. I to jest zasadnicza różnica. Bóg nie potrzebuje nas, ale my Jego bardzo potrzebujemy. Bez Niego nie jesteśmy w stanie żyć ani niczego zrobić. Więc takiego Boga Paweł głosił. Boga, który niczego nie potrzebuje od ludzi, ale sam ma i daje wszystkim wszystko. Życie, tchnienie i wszystko. Więc to jest poprawny obraz Boga, którego musimy mieć w naszych sercach, którego musimy ludziom głosić. I dalej, zobaczcie, mówi o wszystkich narodach ziemi, które są spokrewnione ze sobą. Tutaj ja mam uczynił z jednej krwi. tam Agnieszka to, czytała z jednego pnia. Zobaczmy, jakie tu jest słowo w 26 wierszu. Tak, tu jest słowo krew. Mhm. Krew? Tak, krew. Krew. Mhm. Z jednej krwi. Dosłownie. No, okay. mhm. Mhm. no to tak bardziej literacko zrobili, nie? Ale tutaj rzeczywiście mamy krew. Z jednej krwi. Mhm. Czyli wszyscy ludzie są. Potomkami kogo? Adana. A później? Małego. Wszyscy z tej jednej rodziny, z tej jednej krwi. Chociaż tak mamy różną, różne aspekty naszej, naszych tak zwanych ras, ale według Bożego Słowa jesteśmy wszyscy jednym narodem, jedną rasą. Mhm. Bo takie chyba to nawet słowo jest, że to jest rasa ludzka. W tym 26 wierszu. Wszystkie narody. Mhm. Tak, ale tutaj to słowo, zaraz zobaczymy, jak to brzmi. Etnos, tak, tutaj są rasy. Rasy, ale też to słowo może oznaczać narody, tak. Ale podstawowe znaczenie to jest rasa. Aha. Mhm. Tak. No bo tu jest niby etnos, ale przetłumaczone jako naród. Mhm, tak, bo to można tłumaczyć jako naród. Naród, ludzie ale też i rasa. I zobaczcie, to On wyznaczył czasy, czasy. i tutaj takiego używa słowa predestynował. Którzy nie lubią tego słowa. Predestyn. No, <laughs> Predestynacja. Natomiast jest to słowo, które oznacza, że Bóg wcześniej, zanim coś się stało, już coś postanowił już o czymś zdecydował. Czyli y, różne rzeczy, które dzieją się na ziemi, y, nie, są, nie, nie dzieją się bez udziału człowieka i, w, i, i pewnej miary wolności jego woli. Bóg dał ludziom wolną wolę, ale to nie jest taka wolna wola, jaką Bóg ma. Prawda? Nasza wolna wola jest bardzo ograniczona. Nie możemy wielu rzeczy zrobić, które chcielibyśmy zrobić. Nie możemy latać, nie możemy biegać z prędkością, jaką byśmy chcieli, nie możemy zje zjeść pewnych rzeczy, a nawet jak je zjemy, to mamy potem konsekwencje. Czy... Natomiast Bóg może wszystko. A w tym. Stracić sensie... Boga, albo odrzucić? Nie, no tak, bolo. właśnie tutaj, dlatego mówiąc o naszej nasz Tak, bo czasami, kiedy mówimy o wolnej woli, to myślimy, że jesteśmy całkowicie niezależni w każdym aspekcie. Prawda jest taka, że jesteśmy bardzo zależni od wielu różnych czynników. Niektórzy mają na przykład inną wolę niż inni w takim sensie, że nie wszyscy mamy te same mentalne możliwości. Prawda? Jedni mają, szybciej łapią pewne rzeczy, inni potrzebują dużo więcej czasu, żeby coś zrozumieć, załapać. Więc jakby można powiedzieć, że wola jednego i drugiego i też się różni. Tak? Ten dużo szybciej jest w stanie działać i posługiwać się swoją wolą. Więc mamy, jeden jest, nie umie w ogóle czytać, tak? ile ludzi nie potrafi czytać do dzisiaj. Prawda? i ich ograniczenie wynika z tego, że nie są w stanie dotrzeć do wielu różnych informacji, wieści itd. Co wcale nie oznacza właśnie, że są w jakiś bardziej sposób zdeterminowani przez Boga. Tego nie mówimy. Tutaj właśnie mówiąc o naszej wolnej woli w relacji z Bogiem, tak. mówimy o możliwości poddania się Bogu lub sprzeciwienia się Bogu przyjęcia tego, co rozumiemy w naszym ograniczonym zakresie oczywiście, lub też nieprzyjęcia tego. Więc tutaj w tym sensie nie jest tak, że jesteśmy marionetkami w rękach Boga. I więc kiedy Biblia mówi tutaj o tym, że to Bóg wyznaczył czasy i granice ich zamieszkania, to nie oznacza, że Bóg planował wojny, które spowodowały wiecie, zmiany granic, i że Bóg chciał, żeby te wojny się odbyły, i że to było częścią Jego zamysłu. W pewnym sensie, można powiedzieć, że to jest częścią Jego zamysłu, w takim sensie, że On to wszystko wziął pod uwagę, że On w tym wszystkim, w pośród tego wszystkiego działał, w pośród tego wszystkiego dawał o sobie świadectwo. Więc w takim bardzo szerokim sensie wszystko, co dzieje się na ziemi, można powiedzieć, jest Jego wolą, ale musimy to dobrze rozumieć. Nie jest Jego wolą w takim sensie, że wszystko, co ludzie robią i mówią i myślą, to On to zaplanował i On tego chce i to się Jemu podoba. Wiemy, że tak nie jest. Jest masa rzeczy, których Bóg nienawidzi, które się Jemu nie podobają, które Go obrażają, które są niezgodne z Jego objawioną wolą, czyli tą wolą, w której Bóg mówi, co się Jemu podoba, co On chce. Tak? Czytamy, że przed potopem Bóg patrząc na rodzaj ludzki i jego zepsucie uznał, że wszystkie dążenia ludzkiego serca są ustawicznie złe. I Bóg bolał nad tym, że stworzył człowieka, chociaż czytamy, że on nigdy nie boleje nad tym, co zrobił. On nie jest jak człowiek, żeby żałował tego, co zrobił, a jednak tam czytamy, że żałował. Więc znowu Bóg sobie nie przeczy. W innym sensie Bóg nie żałuje tego, co postanowił, a w innym sensie odczuwa ból z powodu tego, co człowiek robi. To samo słowo, ale zupełnie inne znaczenie. Bóg nie żałuje tego, co postanowił, i Bóg nie y, zmienia swojego zdania w takim właśnie szerokim sensie. Że Bóg najpierw mówi: to jak człowiek zgrzeszy, to umrze, a potem mówi: no nie, jednak zmieniam zdanie, cofam się, żałuję, że tak powiedziałem i teraz nie umiera. Nie. W takim sensie wiemy, że Bóg nie zmienia swojego zdania. Bóg w, w takim absolutnym sensie, jak coś powie, jak coś uczyni, to to jest niezmienne. Natomiast, kiedy Bóg patrzy na reakcję człowieka, to Bóg odczuwa ewidentnie i odczuwa właśnie ten ból. Odczuwa ból odrzucenia, odczuwa ból niewiary, odczuwa ból grzechu, który człowiek czyni i w tym sensie boleje, w tym sensie żałuje tak jak tam jest napisane, że żałował, że stworzył człowieka, tak? mhm. Było mu, przeżywał ten ból z powodu tego, jak człowiek się zepsuł, do jakiego stanu doszedł nieprawości. Natomiast w tych... Bóg przecież o tym wszystkim wiedział już wcześniej, prawda? To nie jest tak, że go cokolwiek zaskoczyło, że Bóg się tego nie spodziewał. To nie jest tak. Nie czytamy, że Bóg się nie spodziewał. Tylko w czasie, kiedy to się działo, Bóg objawia swoje emocje. Mówi o tym, że, że to nie jest mu obojętne, że on teraz jest tam stoikiem w niebie i wie, jak się wszystko skończy i go nic nie rusza. Nie, Bóg nam się przejawia jako ten, który w czasie, kiedy różne rzeczy dzieją się na Ziemi, Bóg w jakiś sposób jest pozaangażowany i w jakiś sposób też reaguje emocjonalnie na to, co się na Ziemi dzieje. Więc tutaj też nie czytamy o tym, że Bóg to wszystko zdeterminował, tylko o tym, że te rzeczy nie, nie działy się poza Jego wpływem, poza Jego planami, poza Jego zamysłami. Że Bóg wyznaczając te rzeczy, to Bóg zdecydował, że Asyria w swoim czasie była potęgą tego, tego, tego wschodniego regionu świata. Później, że Babilon. Pojawił się, tak? Potem Medopersja i tak dalej, Grecy i Rzymianie. To było czytamy, że to Bóg powołał, prawda? A teraz tak. tych ludzi. No, to Bóg dopuszcza do tego. I to do, tego, do niego dopust jest też związany z jego zamysłem dla tego świata. To są rzeczy, które oczywiście nie nas przelastają. No, I my tylko dobrać. jakimś tutaj mówimy tak. o jakimś zarysie, który my dostrzegamy, a natomiast tego typu stwierdzenia Biblii. No, pokazują nam wielkość Boga, pokazują nam to, że wszystko co dzieje się na tej ziemi nie jest poza Jego wpływem, poza Jego działaniem, poza Jego jakimś odwiecznym planem, który zmierza do jakiegoś ostatecznego celu. Że tutaj nie ma przypadków. Bóg, jeśli zechce, zatrzyma pewne rzeczy. Jeśli zechce, pozwoli na pewne rzeczy. W jakiejś mierze inspiruje na pewne rzeczy, o których my nawet nie mamy o nich pojęcia. Masę rzeczy. Więc tutaj jest jego wpływ, ale nie jest to wpływ, który pozbawia człowieka jego odpowiedzialności. Nie pozbawia człowieka właśnie tej woli, o której mówimy, tej, tego zakresu woli, w której człowiek albo wybiera to, co wierzy jest słuszne, albo to, co wierzy jest złe, albo czasami nie wie i miota się w swoich decyzjach. Natomiast to, co tutaj Paweł im głosi, to głosi im suwerennego Boga. Głosi im niezależnego Boga. Głosi im Boga, który absolutnie różni się od ich bóstw. Bo te wszystkie bóstwa, które oni mieli, które sobie wymyślili, to były bóstwa na podobieństwo człowieka. Albo czasami zwierząt. A część tego filozogu było, tak? Tak, e epik to filozogu. Było... No, niektórzy z nich mogli mieć takie koncepcje wyższe Boga. Tak. Niektórzy mieli. Jak poczytacie Platona, Sokratesa, jeśli poczytacie, ja trochę próbowałem, nie dałem rady za dużo, ale chociaż troszkę Liznąłem, żeby mieć wyobrażenie, to, to ich idee Boga są wzniosłe. Trzeba przyznać, że niektórzy z nich mieli wzniosłe idee Boga i sprawiedliwości. Także wśród tych myślicieli greckich nie brakowało takich bardziej wyrafinowanych. Natomiast te wszystkie bóstwa, do których Paweł tu się odnosi, to były bóstwa, no, dalekie od jakiejkolwiek reprezentacji prawdziwego Boga. I wszelkie bóstwo, wiem, nawet to intelektualne. Jeśli człowiek sobie je stworzy, to ono nadal będzie bał uchwalcze. To jest ksztusze, to, nie wiecie mi, no, bo... <grym, <grym, a nawet a a ona sobie nie poradzi. <grym>, Jeszcze tylko myślę o tym, jak Księdze Jeremiasza jest ten wiersz, uh -huh. jak, jak mówi w trzynastym rozdziale, jeżeli tego nie usłyszeć, nie nie w ukryciu płatwę, będzie z waszego głową własnego Tak. I moje o to za nami, że trzoda Pana pójdzie, to nie woli. I to też jest właśnie ciekawe, że często e, rzeczy się dzieją, które wcale nie są e, bozą wolą, ale wyt mm -hmm. pozwala, żeby się działy, bo jest to jednak wyraz kary gniewu, ale z ludzkiej perspektywy. I nie można by też powiedzieć, że to są rzeczy, które jakby są y, y, taką zaplanowaną Bożą wolą. Tak, hmm. absolutnie. Więc tutaj właśnie jest to, jest to trudne, kiedy spotykamy takie miejsca jak to, które mówią o tej absolutnej suwerenności Boga, czyli Bóg wszystko może, hmm. Bóg od nikogo i od niczego nie jest zależny, i wszystko, co dzieje się, jest pod Jego kontrolą. A jednocześnie dzieje się tyle zła. Jednocześnie dzieje się tyle rzeczy, które nie są Jego wolą. Więc dla nas jest to trudno pogodzić. Jak coś może być pod Jego kontrolą, jednocześnie nie będąc Jego wolą? Dlaczego On nie sprawia wszystkiego tak, jak chce? No właśnie dlatego, że dał nam tą wolę, wolę wolną, pozwolił na istnienie grzechu, pozwolił też szatanowi działać w tym czasie póki go ostatecznie nie zniszczy więc pozwolił swojemu przeciwnikowi dokonywać chaosu i to wszystko jest w jakiejś mierze częścią jego zamysłu w pośród tego całego zamętu Sposobu zbawiania człowieka. Więc to jest tam, tak. trudno jest tamtego prawnać. To garnie, nas przyrasta. Nie zmienia okoliczności. tylko <śmiech> popatrzeć, jak zmienia mnie mm. w tych okolicznościach. No właśnie. bo te okoliczności muszą zmienić. No, jeżeli moje okoliczności w długo nie zmieniają, to muszą popatrzeć z co ze mną robię. Tak patrzę na to. No. To jest jedna z ważnych lekcji, jaką możemy z tego wyciągnąć. Tak. Tak. Z drugiej strony możemy też mieć taki pokój w sercach, wiedząc, że nasz Bóg jest Panem, nieba i ziemi. Że On rzeczywiście nad wszystkim sprawuje absolutną, ostateczną władzę. Więc tutaj, jeżeli On zechce, to On może zmienić każde okoliczności. A jeśli ich nie zmienia, to musimy to pokornie przyjąć z ufnością, że ma w tym właśnie jakiś <grym> swój dobry cel. I ten jego cel jest większy niż tylko ja. ja tak Bo my, czasami, wiecie, patrzymy na Boże cele z mojej perspektywy i z, mojej, z moich korzyści, no, ale, ale, ale Pan patrzy też... na cały, no, całość. całość tak? Nie tylko na moje korzyści, ale na korzyści i sąsiada, no. i, i, i, i rządu, i wszystkich innych Wśród aspektów, no. różnych rzeczy, które się dzieją, które nas zupełnie przerastają. Ale pośród tego wszystkiego, tych różnych nawet na nas przychodzą jakieś rzeczy, tylko chaosu nawet, to, to jednak nas zapewni, że on będzie cały czas z nami, że nas mm -hmm. nie zostawi, tak. że będzie też... No i też wtedy będziemy mieli ten pokój. Serdecznie. Jeśli ufamy, prawda? Świąt właśnie, właśnie. jeśli ufamy. Dokładnie, więc tutaj... Mówił, że będą te okoliczności. Tak, Bóg też mówi właśnie o, o pewnych rzeczach, które muszą się wydarzyć, prawda? Księga Objawienia opisuje nam Dramatyczne wydarzenia na Ziemi, które właściwie dzieją się od, od czasów Chrystusa. Tam nie ma niczego, co się nie dzieje tak naprawdę. Owszem, myślimy, tak to odczytujemy, że u kresu przy powrocie Chrystusa to jeszcze bardziej się zintensyfikuje, jeszcze bardziej się nasili, ale to są rzeczy, które dzieją się od wieków, które pokazują właśnie tą ciągłą walkę, to ciągłe zmaganie ze, ze, ze strony wroga, szatana, a z drugiej strony pokazują Boży tryumf pośród tego pozornego zwycięstwa zła, że chociaż zło się pogłębia, chociaż zło się pomnaża, chociaż często wygląda, że Bóg jakby gdzieś jest daleko, to Bóg nie jest. Bóg jest cały czas zaangażowany. Jest w niebie i na tym tronie jest. I kiedy trzeba, ingeruje w sprawy na ziemi, kiedy uznaje to za słuszne. To On decyduje o tych czaszach gniewu, które się wylewają na ziemię. Więc tutaj widzimy, że Bóg jest suwerennym Bogiem, natomiast ta Jego suwerenność jest dla nas często trudna do uchwycenia. Szczególnie w naszym własnym życiu, kiedy gdzieś zmagamy się z trudnymi okolicznościami, kiedy zmagamy się z trudnymi rzeczami, modlimy się, prosimy Go, i nie zawsze Jego odpowiedź jest taka, jakiej byśmy sobie życzyli, czy oczekiwali. I wtedy tutaj potrzeba jest zaufania, Zaufanie ponad nasze myśli, ponad nasze wyobrażenia, ponad nasze oczekiwania. Że On jest dobrym Bogiem, który ma swoje odwieczne zamysły. I my jesteśmy jakąś maleńką cząstką tych zamysłów, ale nie jesteśmy pominięci w tych zamysłach. Jesteśmy cząstką Jego planu. Jesteśmy Jego, dzisiaj czytamy szczególną własnością, Jego umiłowanymi dziećmi. Pan Jezus zapewnia nas, że On troszczy się o nas. Zna nas na wskroś. I, I nie właśnie, nie zostawia nas, nie opuszcza nas. Nie jesteśmy zdani na jakiś los ślepy, na jakieś przypadki czy inne rzeczy. Absolutnie nie. Więc tutaj Paweł podkreśla, to, ten Boży zamysł i zobaczcie, mówi o celu tego. 27 wiersz. Żeby te wszystkie narody, co? Szukali Pana. To jest Jego zamysł. Bóg tak działa, w taki sposób wpływa na to, co się dzieje na ziemi. Jego celem jest, żeby ludzie szukali Pana. Oby prawdziwie Go Dotknęli dosłownie. Oby go znaleźli. Więc to jest jego zamysł. My czasami myślimy, że no Bóg chce, jak kocha ludzi i troszczy się o ludzi, to ich ochroni od wszelkiego cierpienia i da im wszelkie przyjemności. Bóg. Czasami Bóg chroni od cierpienia. I czasami daje przyjemności. To, to jak najbardziej. To od Niego dostajemy chleb i tam dalej Paweł, Paweł o tym mówi. Że to On troszczy się. Natomiast Jego głównym zamysłem jest to, żeby Go szukać. Żeby Go dotknąć. Żeby Go znaleźć. To jest Jego główny zamysł. Żeby ludzie Go poznali. I ludzie poznają Go czasami szybciej i lepiej w trudnych okolicznościach. Prawda? Tak, no niestety tak, tak, tak tacy jesteśmy pokręceni w naszym grzechu, że naj, najbardziej szukamy Boga, jak jest nam źle, nie jak jest nam dobrze. Tak, Jak trwoga, to do Boga mówi nasze stare przysłowie. To prawda. Jak dobrze, jak wszystko się układa, jak Bóg daje wszelkie pomyślne rzeczy, no to serce człowieka raczej się skupia na tych rzeczach. Cieszy się tymi, tymi, tymi darami niż darami niż tymi, który jest dawcą tych danych. Mhm. Więc niestety często ta historia ludzkości jest tak tragiczna, naprawdę. Jak wiecie, czasami gdzieś obejrzę jakiś film, czy poczytam jakąś książkę, czy posłucham o historiach różnych narodów, to po prostu załamka. Gdzie się nie spojrzy, to są dramaty, to są cierpienia, to są po prostu ciągłe konflikty, ciągłe wojny. Ludzie nie potrafią spokojnie żyć na tych dzień wzajemnie sobie dokuczają, niszczą i to wiecie, na poziomie rodziny się zaczyna, nie? Tak. I się przenosi sąsiadów, na sąsiadów, na, na, na, na społeczeństwa tak. i całe narody. Nie? I to po prostu zarabia dzieje. Ten ludzki grzech jest, jest, owocuje w tak tragicznych losach ludzkości. I teraz wielu ludzi właśnie wyciąga palec, no jeśli ten Bóg jest, to dlaczego? pozwala na to, na tamto, na siamto, nie? Pretensje do Boga. Tak tak jakby on był źródłem tego zła. Natomiast wiemy, że Bóg dopuszcza do tego zła, pokazując człowiekowi konsekwencje jego strasznego grzechu i nieprawości, co nie oznacza, że nie ingeruje w to. Gdyby Bóg nie ingerował, to prawdopodobnie ludzkość by bardzo szybko się wyniszczyła z tej ziemi. Gdyby nie było Bożej ingerencji, czytamy, że jeśli Paweł pisze do Tesaloniczan, że ten, który go teraz powstrzymuje, kiedy On zejdzie z pola, to się zaczną dziać straszne rzeczy. Mm. Więc widzimy, że jest ta moc Boga, która powstrzymuje Jakieś. zło. Jakieś też myślałem co, o historii o zimnej wolni, że ile te razy było blisko, żeby kogoś świata był. Tak. To, to jest, jak wierzysz w słowo Boże, no to jest oczywiste. Ja. To, kto to powstrzymał o tych rzeczy? Oczywiście. Hmm. Tak. W tym śpięcie, się, no razy jako... Tak. się na, na, na jakie powiemy ludzi już dawno niszczyć, ale... Mhm. Tak, więc tutaj widzimy ten, ten, ten nie, niepojęty dla nas na różnych szczeblach wpływ Boga, a jednocześnie ten wpływ nie jest przemożny w takim sensie, że teraz Bóg właśnie pozbawia człowieka jego woli i jego odpowiedzialności i konsekwencji. Więc to też jest dla nas bardzo trudne do zobaczenia w konkretnych sytuacjach. Po prostu przyjmujemy, że jedno i drugie jest prawdą Czasami w pewnych rzeczach coś możemy dostrzec, ale myślę, że i tak bardzo cząstkowo te rzeczy widzimy. Natomiast tutaj Paweł objawia bardzo ważny, Boży zamysł w tym wszystkim. Zamysłem Boga jest, żeby ludzie Go poznali, żeby go zaczęli szukać i żeby go dotknęli, i żeby go znaleźli. Więc to jest jego I tak, w konsekwencji, żeby byli dokładnie, żeby byli zbawieni. Więc wiemy, że to jest Jego zamysłem w wielu innych miejscach czytamy, że Bóg pragnie, aby wszyscy byli zbawieni, aby wszyscy Go poznali. To jest Bożym pragnieniem. Więc to jest objawiona nam Jego wola, natomiast sposób, w jaki to się odbywa i dzieje, przerasta nasze możliwości pojmowania. I my mamy swoje wyobrażenia czasami, o, czemu Boże tego tak nie zrobiłeś? Tak byłoby lepiej. No tak nam się wydaje. Bóg wie lepiej i robi to, co uważa za słuszne. I tutaj musimy pokornie przyjąć Jego działania. Jego drogi to nie Jego Dokładnie. Jego drogi to nie nasze. Tak jest. Więc to, to jest, jest to... ciągła lekcja, której się uczymy. Z trudnością, no, ale musimy żeby, żeby się uczyć. Żeby właśnie chodzi. Tak, tak. Żeby się poddać. No, mu, dokładnie. Szukać Jego dróg. Dokładnie. Wszakże zobaczcie, Paweł dodaje, on nie jest daleko od każdego z nas. Co, co to znaczy? Przecież Pan Jezus mówi Ojcze nasz, który jesteś w niebie. A jednocześnie nie jest daleko od każdego z nas. W jakim sensie? Bóg nie jest daleko od żadnego człowieka. Jeżeli Go szukamy, to Go znajdujemy. No, więc tutaj nie mówimy o odległościach w przestrzeni, Tutaj raczej mówimy o tej właśnie odległości w duchu, prawda? W tej możliwości poznania Go i zbliżenia się. W innym miejscu, Panu cytuje fragment, mówi, nie musisz chodzić wysoko do nieba, ani schodzić głęboko do podziemi. Wystarczy, że wypowiesz swoimi ustami i już możesz być zbawiony. Wystarczy, że powiesz, że wezmiesz imienia Pańskiego, prawda? Więc w tym sensie wiemy, że Bóg jest wszechobecny. Natomiast w pewnych miejscach Jego obecność jest wyraźna, odczuwalna. Jest, manifestuje się w jakiś sposób. I w tym sensie On jest w niebie, co nie oznacza, że nie ma Go na ziemi, co nie oznacza, że nie ma Go w Hadesie, w Kainie, śmierci. on jest wszędzie nie ma miejsca, gdzie by go nie było w jego rzeczywistej obecności natomiast nie wszędzie jego obecność jest odczuwalna jest, jest w jakikolwiek sposób świadoma czasami Bóg daje nam odczuwać swoją obecność swoją miłość albo swój gniew więc Bóg daje się w różny sposób ludziom odczuć natomiast tutaj on mówi o tej bliskości która wynika z właśnie tej, tej reakcji serca ludzkiego na tą Bożą gotowość objawienia się człowiekowi. I tutaj rzeczywiście nie jest daleko od żadnego z nas, bo w Nim się, zobaczcie, w Nim bowiem żyjemy i poruszamy się i jesteśmy, albo dosłownie mamy swoje istnienie. Więc to nam pokazuje, że Bóg jest y, tym, który cały czas nieustannie daje nam istnienie, życie. On cały czas podtrzymuje wszystko, co istnieje w Wszystko. Tak. A to jest ciekawe, no, musiał czytać jakiś e, klasyków greckich. Tak, czas. dokładnie. Paweł, było, na, na, na, tak, Potem pośleć. właśnie Paweł dodaje nawet, cytuję jednego z ich poetów, a dosłownie to jest z proroków, to słowo które użyte, to jest proroków. Jak jeden z waszych proroków powiedział, jego bowiem rodem jesteśmy. W XXVIII wieku. Z epimendesa to jest. Jak? Epimendes. W nim bowiem żyjemy i poruszamy się. Mhm. To jest cytat. Cytat. Epimendes. Mhm. mhm. Więc tutaj mamy znowu bardzo bardzo takie, zobaczcie, ważkie informacje dotyczące różnych Bożych atrybutów. Jego suwerenności, Jego pragnienia, zbawienia nas, poznania się, poznania Go przez ludzi i też Jego wszechobecność i Jego podtrzymującą wszystko w istnieniu mocy w liście do hebrajczyków czytamy, że On w do hebrajczyków to jest czy, czy Kolosa, nie jestem pewien, że On podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. to Kolosa. Pierwszy rozdział, listu do Kolosa. Że Chrystus podtrzymuje wszystko mocą swego słowa. Wszystko w istnieniu, co istnieje. Cały czas jest przez Niego podtrzymane. Naukowcy do dzisiaj nie wiedzą, jak te wszystkie poruszające się atomy że, to się że, one się, że nie spowodują eksplozji. Wystarczy jeden niewłaściwy ruch i to by pociągnęło za sobą reakcję łańcuchową eksplozji całego świata. I to jest, wydaje się, chaotyczny ruch. Nie ma żadnej reguły, jak te atomy się poruszają. One się poruszają w nieskoordynowany, nieokreślony sposób. Tego nikt nie wie obserwują, tylko wydaje się chaotyczny ruch atomu, jednocześnie tak chaotyczny, że nie wywołuje reakcji, yy, która pociągnęłaby za sobą zniszczenie całego świata. To jest, to jest, to jest coś pięknego, jak się temu przyjrzeć. Przecież tych atomów są nieskończone, znaczy Skończone, ale <głos holder> dla nas trudne do policzenia miliardy, miliardy. I one wszystkie wydają się chaotycznie poruszają, a jednocześnie nie powodują Samozniszczenie. Na tym Także to widać jakąś niesamowitą inteligencję, która to wszystko trzyma pod kontrolą. Że coś, co wydaje się być poza kontrolą, jest pod absolutną kontrolą. ale co się wydaje, że inaczej w Boga nie wierzą, nie? choć sobie piszemy. Tak, proszę. Pan, wypowiedz się, nie, proszę. Proszę, Tak, Tak, nie, nie, nie, nie, nie wiem, to No wiem, że A to jest Lukasz. się pamięta? Irenka. Irenka. nie Tak, oh. Samego mm. ja nie Tak, Teraz Tak, tak. Co w to w nie wątpię. nie ma. To nie się tam jakieś nie, Ja tak nie mam, bo że tak u to tak na no, tak, to się no to wszystko z nie, tacy. Ale przecież no, tak się nie? Zaraz... To jest sposób odpowiedniej... To się do Boga, przywieźć, tak? To przecież takie są rzeczy, co się rozumieją, się nie to Ale tak no, ja słyszałem, że się nawraca, bo przy mi... Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, daj, nie, nie, no, no. tak, wszystko, wszystko, się, znajduje się, tylko Bogu, Bogu, Panu też, jakieś jakiejś kreściwe, znaczy są jakoś right. oh. Oh. Das, nie, nah. me, mm. right. to jest jakieś pina, no Pan twój ten rok, no i z tego chcą zrobić jakieś kolejne po żeby ludzie, jakby, coś stworzyć nie wiem, Tak, Dziękuję dobrego wieczoru. A tym, to że to oni powinni do Boga, bo oni To że rzeczywiście nie ma jest jak jest z tego co słyszałem, rzadko jak coś się w i powszechnie to Wiesz, co no właśnie, dzięki Bogu są bieżący i wielu well z nich ma poważne dylematy, tacy szczerze. Natomiast niestety no, są tacy, którzy w zaparte no, no, no, no, no, czytane liście się do Rzymia, To nie to, że nie znają, nie mają dowodów na istnienie Boga. Oni po prostu y, sprzeciwiają się prawdzie. Jak posłuchasz takich debat y, właśnie za tej teistami, z y, różnymi y, no, naukowcy z naukowcami dyskutują, wierzący naukowcy z niewierzącymi. Jedni i drudzy mają argumenty za i przeciw. Więc to nie jest tak, że jedni mają pewność, a drudzy mają wiarę jakąś ślepą. Absolutnie nie. Po jednej i po drugiej stronie jest wiara i interpretacja tych samych faktów. Hmm. Te same naukowe fakty są interpretowane na różne sposoby. Chociażby ewolucja, jak, prawda? Dokładnie. Tak. To są kwestie... Tych, tych podstawowych założeń, od których każda dziedzina naukowa wychodzi. A to są pewne fundamentalne założenia i one, jeżeli ktoś ma założenie, że nie ma Boga, albo że nie bierzemy pod uwagę żadnego Boga, no to wiele rzeczy się tłumaczy wtedy na siłę, w taki sposób, jakby nie było Boga. Bo takie jest założenie fundamentalne, że nie bierzemy pod uwagę żadnej inteligencji, tak, czy Boga, jakby to nie nazwać. A drudzy wychodzą z założenia, że dlaczego nie mielibyśmy wziąć pod uwagę inteligencji, skoro wiele rzeczy wskazuje na inteligencję, i nie da się ich wytłumaczyć bez inteligencji. Więc jakby to jest kwestia tylko, znaczy tylko, no to są wielkie rzeczy, nie? Z założenia fundamentalne. Ja się byli naukowcy w tej stacji, na, w tej stacji ten taki jeden chwilał gości że już, już podeszły wieku, myślałam to jakaś mądrość i miałem od razu, że Boga nie ma, hmm. a A ci, co mieli inne zdanie, to no, tak się za bardzo bali nas ciężko wydyskutować. Bali się jak Bóg nie... pozwoli, w styczniu przyjedzie do nas astronauta, który był trzy razy przez sześć miesięcy na orbicie Ziemi. O, fajnie, Poznałem go w Stanach teraz, jak byłem i zapraszałem go i jest nadzieja, że przyjedzie w styczniu przyszłego roku tutaj do nas na takie, zrobimy z nim takie serię wykładów. Bardzo fajny brat, taki naprawdę nawrócony, wiecie, bardzo światły człowiek i zna tam no, wielu ludzi ze świata nauki, wierzących ludzi. I, no, napisał parę ciekawych książek, także mam nadzieję, że uda się go tutaj ściągnąć i pomóc wszystkim, którzy wierzą w płaską ziemię. No. Że są w poważnym no. błędzie. Widziałem go, wprost. widziałeś, no. że ziemia jest okrągła? Tak. Ten... Widziałem, no. mam zdjęcia, mówi, zrobiłem przez do... Dziennie, mówi, odlatywaliśmy kilka razy ziemię dookoła. Ja, ja, ja je zobaczę, to nie wierzę. Czy to Nigdzie no. nie ma, że jest płaska. Prawde, to są przedziwne interpretacje pewnych wierzy. polski <grymaszewski> astronaut, się wypowiadał też. Nie? No, ale ty mamy nie wierzącego te, człowieka. Też. On też coś przeżył, mm. mówi, że na końcu tylko mówił, że on jest. Hmm. No, więc to, że, takie to... ciekawe, ciekawe rzeczy. Natomiast właśnie to jest niesamowite, jak dzisiaj, chociażby właśnie w tej kwestii, tak? Mamy takich no, ludzi, wydawałoby się, światłych, ludzi nauki, którzy z taką dobitną pasją i, i przedstawiając tyle różnych dowodów zaprzeczają czemuś, a drudzy, równie wykształceni, no, zaprzeczają tamtym. No i tak jest pełno. I, I czasami właśnie pojawia się taka fałszywa um, taka, taka idea, że, że właśnie wiara i nauka są sobie przeciwne. Co jest absolutnym kłamstwem. Cała współczesna nauka zachodnia przynajmniej opiera się na ludziach wiary. To oni, ludzie wierzący byli tymi wszystkimi proponentami różnych naukowych odkryć. Właśnie wychodzą z założenia, że inteligentny Bóg stworzył prawa, które są niezmienne. I teraz kwestia, żeby odkryć te prawa. To było ich fundamentalne założenie, że świat nie jest chaotyczny, że nie jest przypadkowy, że jest inteligencja, która... Yy, stworzyła te wszystkie zasady, które rządzą stworzonym światem. A to już inny temat. Także w ogóle, może tam, do, do... człowiek jest cudem. Tak, na jednego człowieka. E, wszystko, ile, ile tych e, żył, ile komórek, tak, miliony, coś. jak, kto tak, aha, z wybuchu tam, jak coś powstało. Jakie to jest, jakie to jest sobie to jest no. No, mądre, ale, ale jak jednak jacy no. dawałoby się mądrzy, wykształceni gdzie tak, tak, jak, tak, jak tak będą jednak bronić tych przedziwnych idei? Mózg człowieka, no przecież no, wszystko no, że... sami są badania i one zakryte przed nimi, no, nie wiedzą. Bo to jest normalne. No, to jest ciekawe bym rzucił gry na by nie wyskoczył. To jest, bo no już wiele wpadło i jakoś żaden nie wyskoczył, tak raczej Wiesz, oni wiedzą, na miliard twierz, miliardy lat może, może, może niecoś, by tam pleście wylazło. No, Dowodów do do, do na to żadnych nie ma, ale można twierdzić, co się chce, jeżeli rozciągniemy i na miliardy lat. No, ale to trzeba by mieć naprawdę poterów z ofiarą, że nie ma wyobraźni, że nic wygóbku. A gdzieś stało się jak tylko, że dawniej goś, że się nawróci pod końcem tego. Nie doczytam. A że jego rodzina chciała to to jest, go ukryć, bo uważali, że coś na... zwariował, nie? nie? To jest... I na koniec, że zaprzeczył wszystkim swoim tym, że naprawdę... Wiem, że jakieś, jakieś i... rzeczy tam się wycofywał, ale nie wiem hmm. dokładnie, nie znam Znaczy nie wszyscy uznali, że on by zwariował, że jakąś chorobę hmm. pan. Pomylę ja się, kochani, jeszcze. Tak? Ojcze, dziękujemy Tobie za Twoje Słowo, które objawia nam Ciebie, Twoje drogi, Twoje myśli, Twoje pragnienia, Twój charakter. Prosimy o pomoc Twojego Ducha w poznawaniu Ciebie, o Twoje oświecenie, objawienie oczu naszych serc, abyśmy mogli naprawdę Ciebie poznawać, jak wielkim Bogiem jesteś i abyśmy też bezkompromisowo Głosili Twoją Ewangelię, głosili Twoją prawdę, dzielili się z ludźmi wokół nas. Nawet jeśli spotyka się to z jakimiś drwinami, nawet jeśli spotyka się to z odrzuceniem, czy czasami przeradza się w jakieś kłótnie, daj nam, Panie, łaskę i mądrość, aby zajmować właściwą postawę, nie kłócić się, nie atakować ludzi, a jednocześnie też nie próbować dopasowywać tego poselstwa Ewangelii do ich oczekiwań, czy wyobrażeń, czy jakichś ich przekonań, ale po prostu mówić im prawdę, ufając, że Ty, Panie, przez swojego ducha w swoim czasie otworzysz ich serca, ich umysły, dasz im poznać siebie, że Twoja Ewangelia nadal ma moc, zbawczą moc i to jest jedyna zbawcza moc, że wszelkie inne ludzkie jakieś pomysły Mogą ludzi do czegoś przekonać, ale nie mają mocy ich zbawić. Daj, Panie, żebyśmy o tym pamiętali, ufając Tobie i trzymając się mocno Ciebie i polegając na Tobie, abyśmy wiernie nieśli Ewangelię potrzebującym wokół nas. Zechciej, Boże, używać nas, pociągaj ich serca ku Tobie i daj nam oglądać błogosławiony owoc Twojego cudownego działania. Amen. Amen. Amen.